Krowy na wypasie. Jadę na pole, wrócę. Dzień. Czas do roboty. Witaj, Ben. Dzięki. Daj znać, gdybyś widział Otisa. Ja się w to nie mieszam. Za 5 minut zebranie. Obecność obowiązkowa. Nie widziałeś Otisa? Nie. Na czym to ja skończyłem? Hmm. Ci młodzi. Sieie masz. Dzidziały się od Wiem, gdzie jest. A wy się od niego odczepcie. Jak sobie życzysz? Odpuścimy sobie to zebranie. Właśnie. Coś nam wypadło. Era. ta. Gdzie jest Otis? Na pewno zdąży na zebranie. Push. Mam. No więc tak. Wspływę na nazwałem Guru Surfing. Uważaj. To na pewno bezpieczne? Czy bezpieczne? Jasne. Od kiedy surfing jest niebezpieczny? Ma rację. Daj, Liza. Jedziemy. Ja też. Z przodu. A ja z tyłu. Wszyscy zginiecie. Chwila dla fotoreporterów. Świnio, skąd masz to jabłko? Było przymocowane do tego. Otis? Co się stało? W takich chwilach chciałbym powiedzieć... O nie! Ccz ci drze go Drzebo oh! Serfujemy surf. Trzymajcie się! Skała. Też ma mnie nie krzyczeć? Górzapę, no można przyjrzeć? Witam wszystkich. Zanim zaczniemy, wspomnijmy o urodzinach. Everett skończył 13 lat. Wsiężycie, co? I jeszcze... Co jest? Pewnie oczekujesz wytłumaczenia dla tych piór i czarnej, tłustej mazi. I... Posłuchaj, uśmiejesz się. You, I Już siadam. Przepraszam. Trochę ciasno. Jak już mówiłem, Hey big. Masz w nosie zdechłą muchę. Nie była zdechła. Pierwsza sprawa. Handel w szarej strefie. Powtarzam, takie pozyskiwanie ludzkich towarów pod podwiemiu jest surowo zabronione. Są już te twoje najki. To nie jest najlepszy moment. Czekaj. Chodź, nic ci nie zrobię. Ile razy ci mówiłem, żeby tego nie robić? Dawaj to. Przepraszam, nie sposób sobie z nim poradzić. To co z tymi najkami? Muszę kończyć, panie Jordan. Pomyłka. Punkt drugi. Rozpoczęła się pora kojotów. To bezlitosne, zdolne do wszystkiego łobuzy. Pierwsza zasada, trzymać się razem. Druga zasada, nie wychodzić poza ogrodzenie. Trzecia zasada, uważać. Do roboty. Wyjść jak najszybciej Otis, zostań na chwilę Kiepsko Jak myślisz? Masz szczęście Większość krów ma cztery kopyta Ty będziesz miał piąte na... Już, już Tato Siadaj Siadam Po pierwsze Nie chcę wiedzieć z kim rozmawiałeś To był gofer? Nie chcę wiedzieć. Gofer? Nic, nie mów. Dlaczego mi to robisz? I jak ja teraz wyglądam? Więc jednak chodzi o ciebie. Gdzie byłeś rano? Bawiłem się. Też byś spróbował. Najpierw zwykły uśmiech, a potem... Obiecałeś pomóc usunąć krzaki koło płotu. Przecież ma pora kojotów. I co z tego są mniejsze od nas? Co nam zrobią? Musisz się jeszcze wiele nauczyć. O co chodzi z tym płotem? I tak ich nie powstrzyma. Określa naszą przestrzeń. Dopóki potrafię dokopać żadnemu zwierzęciu w jego obrębie, nic się nie stanie. To twoja rola. Ale jeżeli chcesz mnie uczynić swoim następcą, to zapomnij. Pod moją władzą inaczej by się działo. Wszyscy byliby sobą. Silny obroni się sam. Silniejszy obroni innych. Zapomniałem pióra. Wieczorem masz służbę. Będę. Kiedyś będziesz musiał dorosnąć. Same wygłupy szczęścia nie dają. Zobaczymy. Super, co? Mam ochotę odgryźć ci głowę. Ale fajnie. Spróbuj drewniany. 你回去了 burgary, kiełbaski, filety. Co ty wyprawiasz? Wymieniam części ciała, po których skacze. mielone, schabowe, rum, sztyk. Nie musisz tego robić. Odiauri. Cześć. Anisz ty śliczna Madi. Jak się masz, gruba się? Powiedz, zmusić. Teraz ty. Powiedz, ale wieje. Moja kolej. Nie teraz. Uciekaj. Uciekaj. Kto to? Farmer dopiero tu przewiózł. Dzięki ci, farmerze. Coś się stało z ich stadem, tylko one przeżyły. Przyda jej się przyjaciel. Przepraszam, nie mogłem cię nie zauważyć. Wyglądasz jak... Ciężarna? Prawie tego nie widać. Zwłaszcza, kiedy się patrzy z przodu. Z boku może troszeczkę. Ślicznie. Jestem Otis. Daj sobie spokój, on ma coś z głową. To tylko ja układam się w różne literki. C-X-N-Q A man you killing me. mnie. Witamy w naszej ogrodzie. Na pewno ty i twoja Nie patrzę. Ty też nie patrz. This is Messi. Słodka. It was mi. Też miło mnie. Nie w tej kolejności. There's nothing for you there. Nicztego nie będzie, ale ta jej koleżanka fajna. He's out. Po cieniu. Daj czysty. Krówka, gdy już wydojona, dumnie nosi swe wymiona. Kiedy farmer jedzie w pole, my zbieramy się w stodole. W tany pójdą wszystkie kury, taczki, psy, a nawet szczury. Potrzebne wam? Tak myślałam. Usiądź sobie. Śliczne kwiatki. Co do minuty? Skurcz mnie złapał. Boli. Boli. Już. Witaj, synu. Po wnikliwej analizie postanowiłem przyjąć twoje przeprosiny. To Tak będzie najlepiej. Nie chciałem ci sprawić zawodu, tylko się trochę zabawić. Piękna noc. Kiedyś siedziałem tu z twoją siostrą. Nie mam siostry, więc to musiałeś być ty. Dzięki. W porządku? W porządku. To cause fajnie, cause bo chciałem cię o coś, chciałem coś, coś prosić. prosić. Mają do mnie wpaść kumple, beze mnie się nie obejdą. Tłumaczyłem, że tata za nic nie weźmie za mnie służby. W końcu to moja zmiana, nie jego. Nie jestem aż tak samolubny. Co moje, to moje. I don't want to be selfish. What's mine is mine and what's what do you think? Toyak. Odys. I never thought I would manage to achieve so much. That I would be responsible for something. But one day it changed. Szedłem do obory i zobaczyłem malutkiego cielaczka potykającego się o własne nogi. Dopiero potem dałeś nam w kość. Zabrałem cię do domu. Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale kiedy spojrzałem w niebo, przysiągłbym, że gwiazdy puściły się w tany. I już wiedziałem, że tu jest moje miejsce i moje sprawy. Ty mi to uświadomiłeś. Kocham cię, synu. Chcesz tam iść? Tak. Nie, żeby to, co powiedziałeś, nie było w porządku. Tak się nie mówi. Ja czasem mówię, a czasem wypasione. Imponujące. Baw się dobrze. Zastąpię Dzięki, super jesteś. Otis, bądź tym silniejszym. Tak, jak mówiłeś, silny obroni się sam, a silniejszy tak dołoży, że nikt mu nie podskoczy. Widzisz? Uczę się. Mr. Bombasty vi er som bombastik, romantik, fantastisk lover. She called me Mr. Bombastik, som vi fantastisk, tog me na mye bort, she says Mr. Ro. Romantik, romantik, som vi fantastisk, tog me na mye bort, she To tam? To ja. What's up? Dajcie mleka. To moja stodoła. Spóźniłeś się. Jaki on ważny. Uważam, że jest bardzo przystojny. Brawa dla serowego szczura. Ale się dziś zabawimy. Zabieraj się stąd, nie jesteś z branży. Wychowałeś się w stodole? Dobry konik. Co się gapisz, indyku? Podajcie żurawinę. Indyk nadchodzi. Wszyscy umrzemy i nie wiemy kiedy, a Indygwie święto dziękczynienia. Ale smutki na bok. Mamy dla Was coś specjalnego. Zespół Otis i jego chłopcy. Co noc impreza? Nieznośny ten nasz sąsiad. Trzeba gdzieś zadzwonić. Daj mu spokój. Zadzwonię, do kogo będę chciała i kiedy będę chciała. Już ja wiem, co on tam wyprawia. A ty tylko telewizji byś oglądał i zapuszczał sadło. To nie w porządku. Zobaczę. To tylko chłopak z pizzą. Ja się nim zajmę. Dzięki. Wydać resztę? Nie trzeba. Dużo tego zamówiliście. Bo to wielka ludzka impreza. Po prostu impreza. Świętujemy człowieczeństwo. Uwielbiam imprezy. Czy mógłbym? Nie. To na razie. Ręka mi odpadła. Sztuczna. Przykro mi. Pomóc? Nie lubię pomocy. To wbrew mojej religii. Jestem niepomocjaninem. A ja luteraninem. A co z tym? No wieś, ona by ubrudziła się. Serio? Mam rękę. Super. Cofniesz się, nie przestraszysz mnie. Postaw mnie choćby u wieki nie cofniesz się. Idź do celu chcę, nie zawaham się. A gdy słowo dam, to choćby nie wiem co, dotrzymam go. Gå god. Kommer å få ut på dagen. Men jeg kommer fra s smoke. horses en par her som blir bildet... ting å være til en nas vi. Det g contamination часов, disse... W jaki sposób? Nie ja. On. Ben, jak się masz? Przywitalibyśmy się, ale nie było cię widać. Zostaw ją. Jak sobie życzysz? Wpadliśmy tylko w konkury. Wiesz, jak lubimy kuli. Na zabój. Mamy przewagę. Nas jest sześciu. A ty, gruby staruchu, tylko jeden. Oy, oi, oi. Oy, oi, oi. Oy, oi, oi. Ojciec, Syn, ja i Ty, jak pusto tu dziś. Pamiętasz fale bijące o brzeg? Nie bałem się ich, bo byłeś przy mnie Ty. Trzymaj się mały. Trzymaj wysoko. Not like that. u bujaku. Kto się teraz obronimy? Ma ktoś pistolet? Mogę prosić o ciszę? Rozpocznijmy zebranie. Kto je poprowadzi? Właśnie to będziemy ustalać. Zebranie na temat, kto poprowadzi zebranie? Zróbmy na ten temat zebranie. Ktoś musi zabrać wśród nas Bena. Zgłaszam swoją kandydaturę. Psy są czujne, wierne i opiekuńcze. Wszędzie się liżą. Nie chcę takiego przywódcy. Ani ja. Ja nawet nie sięgam. Nie liżę się. Już. Raz mi się zdarzyło z nudów, samotności i głodu. Widziałem, jak pijesz z klozetu. Brudas. Miałem pustą miskę. Nie zmieniajmy tematu. Z całym szacunkiem masz cechy, które nie pozwalają ci być przywódcą. Na przykład... I co z tego? Zrobiłem to dla żartu. Wcale nie musiałem. Wielkie rzeczy. A portuje. Jedna maleńka przywara. Zupełnie bez znaczenia. Głosujmy. Kto jest za mną? Kto przeciw? Widacz moją łapę? Jak wszyscy wiecie, Ben zawsze chciał, żeby jego miejsce zajął Otis. Nie rządzi. głosujmy jeszcze raz. Zaczyna się. Łapcie mnie. Trzymaj się reszty, nie chcielibyśmy cię zgubić. Możesz iść. Odie, hey Odie. To nie jest dobry moment. Co ty wyprawia? Hey, hey, O, jej. Ha? Dom wariatów. Fajnie, co? Dostałeś piłką. Pierwszy składam Ci gratulacje. Teraz Ty tu rządzisz. Wcale nie rządzę. Nie chcę. To wielka odpowiedzialność. Słyszę, ale zostałeś wybrany. Gratuluję, szefie. Czyście postradali zmysły? Jest dzień. Farmer zaraz wróci. To gruba przesada. Daj spokój. Już ja mam na ciebie sposób. Stuknięty Mike. Nic z tego. Nie wyrażam zgody. Wszyscy wracać do swoich miejsc zachwaterowania. to jakiś absurd nie będę tańczył z jakimś majkiem nic nie poradzisz jesteś imprezowym zwierzęciem Cuda. Co to za zwierzę? Nie wiem, ale tańczyć potrafi. Skończmy z tym wreszcie. Dajcie słodkie nóżki. Widział cię. Mogłeś go zabić. Czuję tętno. To nie jest w porządku. Uspokójcie się. Co my teraz zrobimy? Jesteś przywódcą. Przewodź. To nie ma nic do rzeczy, to coś zupełnie innego. Trzeba ukryć ciało. Przestańcie. Za dużo wie. Załatmy go. Nie będzie żadnego załatwiania. To porządny człowiek, dbał o nas. Jest weganinem. Niech mu Bóg wynagrodzi. Co to jest weganin? Ja wiem. Ten, który nie je niczego, co ma twarz. To wegetarianin. Wegetarianie jedzą po ciemku? To wampiry. Sera też nie? Żadnych mlecznych produktów. A ciasto? W cieście są jajka. Żadnych mlecznych. Ale ja uwielbiam mleczne. To nie mogę być weganinem? A ja lubię zapach bekonu. Nie rób tego. Nie mamy wyboru. Nie Niesamowite. Ale wielki. Większy ode mnie. Naciskaj. Obronisz mnie, jak się obudzi? Nos, brzuch, ziemia. Książka. Siedział tu i czytał. Coś mu spadło na głowę. Mam. Za lekkie jak na taki guz. Wcale nie. Przestań. To musi być coś większego. Mogę wziąć to jabłko? Co tak patrøkje? Kupi å. Nei kupi å. Kupi å. Nei kupi Kupiu. Wiesz co? Co mu załóż opaska na oczy. Okay, let's go. Ej, Jamie. Zupełnie jak nowy. Narodzenie nie jest takie trudne. Ja, Jak leci? To So, uh, this Stanowimy drugą linię obrony. Kiedy zdarzy się coś podejrzanego, damy Otisowi sygnał. Długo to ćwiczyłem. Posłuchaj. Z czasem stanie się głośniejszy. Na razie mamy baczenie. Miejcie. Palce lizać you okay? W porządku? Białe mięsko bez kości Jak ja jestem głodny Nie chcę was zjeść Co się stało? Wszyscy za stodołę Będzie impreza Nasz nowy szefunio. Gratuluję. Patrzcie. Nie obudź krowy. To się nazywa odwracanie krowy ogonem. Ale się wściekłem. Już ja bym pokazał. Ja tu rządzę. To rozumiem. Rozumiemy i idziemy. Gadamy i spadamy. W drogę. Znów ta muzyka. Słyszysz? Tego już za wiele. Trzeba gdzieś zadzwonić. Czuję maślankę. Zamknij się. Tam jest krowa. To krowia farma, więc jest i krowa. Tu, za oknem, zupełnie jak duch, jak śmierć. Krowy nie lubią domu, wolą pastwiska. Nathanie Randalu III. Ja nie jestem wariatką. Zostałam całkowicie wyleczona. Nie patrz na mnie jak na stukniętą. Postradałaś rozum. Gdzie idziesz, powiedział? Nie wiem, ale się podjął. Znowu mi wlazłeś na nogę. Wybacz, kocham cię takiego. A ty wiesz co się robi? Pamięta. Pamiętam, pamiętam, pamiętam. Przypominam sobie. the dance won't see some dancing. Po szczęściu nie bo chybaśnie. Odiz wybrał się z nami right na przejażdżkę. To przecież najszybszy grzech. Ej, a mniej się podoba. Masz right mas towar? Ajaj. Pokaż. Yes. It. It's right here. Yes. It. It's right there. Oh. Oh. My, buntownicy, dzicy, są. Szkoda, że nie można tam wjechać. Zaraz mi serce pęknie. Nie powinniście wracać tak późno. Jutro szkoła. Nie powinniśmy. Gadanie. I Będę robił, co mi się żywnie podoba. Źle trafiłeś. tochę syn tolerance o man here we go 2 to się nazywa odwracanie chłopaka ogonem nie pójdę na łąkę. Będę dobry dla krów. Koniec z Red Bullem. Włóżcie korony. Jesteśmy królami. Widzieliście jego minę? Bezcenna. Wnoszę toast za nowy porządek świata. Kto my go ustanowimy. Nikt na nie podskoczy. Jasny gwint. O, jasny gwint. Wypuśćcie mnie. Zatrzymać się. On mówi do nas. Trzeba się zatrzymać. Nie możemy. Trzymajcie się. Cóż, może być gorszego. Jacyś smarkacze podprowadzili samochód mamusi. Nastraszymy ich i odeślemy do domu. Wiesz, jakie są dzieciaki. Wystarczy porządna rewizja. Kamera włączona? Kamera? Jak w telewizji. Zaraz ich zgubimy. To tylko samochód. Helikopter. Zginiemy. Przerywamy nasz program, by nadać pilną wiadomość. Świat oszalał. Dzieciaki upiły się dietetyczną kolą i... To nasz samochód. Kopyto. W naszym samochodzie siedzi krowa. Mówi Nora Bidi. Jak to, co znowu? W telewizji jest mój samochód. Z krową w środku. Widziałam ją przez okno. To może mieć jakiś związek. Myślisz, że nie zadzwonię jeszcze raz? No to pięknie. Złapią nas i poćwiartują. Chodamy się. Ończymy na patelni. Wiejemy. Za nimi. Tu szary borsóg 219 widzimy ich. Szybciej Nogi sobie obtarłem. Nie ucieknął nam, ale wielcy W prawo. Vi ich. <tronik> <tronik> Widzieliście? <tronik> Jestem nieustraszony. Pewnie. Chyba przejechałem sobie nogę. Jutro o tej samej porze. Wyobrażacie sobie Bena w takiej sytuacji? A skąd? Zaraz by się czepiał. Explain to me exactly. Co za to robimy? Tak bezrobił mój tata. Idź chyba być po raz ze sobie. Mówy nie ma, jesteśmy kumplami. Idź. Staram się na razie przynosić ci coś do picia. Huh? Come on back. Chodźcie, jestem tu. Możesz przysiąść? Bemie, to znaczy mogę nie odebrać. Hang on a second. Poczekaj. Here, you know, e pozwólże oh, no, potrafię sama usiąść. Oh my gosh. Oh my gosh, the so baby's w coming. Drodze. What? <laughs> Podskoczyłeś. Nice. Dzięki. Dzięki, o małe czkawki nie dostałem. Piękna, prawda? Moja czkawka? Noc. O, tak, ładna. Mój tata lubił gwiazdy. Jaki był? Tata? Niesamowity. Super. Jaki zabawny. W właściwie to nie byłem jego synem. Przygarnął mnie. Nigdy o tym nie myślałem, ale tyle dla mnie zrobił. Kiedy rozmawialiśmy ostatni raz, opowiedział mi, że w noc, kiedy mnie znalazł, spojrzał w niebo i zobaczył, jak gwiazdy... Brakuje mi go. A ty? Chyba, że to zbyt osobiste. Może przeholowałem. No, mów. Od czego tu zacząć? Miałam męża. Wszystko szło jak najlepiej. Wydaje mi się, że to było tak dawno. Pewnego dnia zerwała się burza. Bessie i ja uciekłyśmy w bezpieczne miejsce. Kiedy wróciłyśmy do zagrody? Nikogo w niej nie było. Wiesz co sobie myślę? Że teraz zacznie się dobrze dziać między nami. Hunter-a krowo? Hey, Syn Ben-a. Otis. Sånn. Sånn? Sånn? He, he, he, he. That's precious, yeah. Sejś poisztywegoś nady? A gdzie byłeś tam tej nocy? Zabawiałeś się z kumplami? Dobicie zależało było być gdzie powinienesz, ale cie nie było. Okej. Od tej pory będzie tak. Kiedy się pojawimy, spojrzysz w inną stronę. Znikniesz z kilku zwierzątek naturalna kolej rzeczy. To będzie nasza tajemnica. A gdybyś synu Bena dostał nagłego przypływu odwagi, zawijemy wszystko w zasięgu wzroku. A teraz wracaj i pilnuj swej trzody. Zobaczymy się jutrzejszej nocy. Na razie. Aleś ty gruby... Cześć, tato. Chciałem ci tylko powiedzieć, że byłeś wspaniałym ojcem. Nie wiem, co mi przyszło do głowy, ale przez chwilę pragnąłem być na twoim miejscu. Ale te kojoty... Ty stawiłbyś im czoło. Nie uciekłbyś. Tak strasznie się bałem. Zawsze mówiłem, że nie jestem tobą. Bo nie jestem. Ale chciałbym być. Nie dam rady, tato. Czas na mnie. Wybacz. Dzień dobry. Duch się wszystkim zajmie. Wszystko będzie dobrze. O czym ty mówisz? Nikomu ani słowa. Nie chcę rozgłosu. Słuchajcie! Otis opuszcza zagrodę! Przecież jesteśmy przyjaciółmi. To koniec. Odchodzę, A wy sobie dalej. Zrobimy, co powiesz. Nie chcę, żebyście mnie słuchali. Nie słuchajcie go. Przestańcie robić, co mówię. A zostaniesz, jeśli przestaniemy robić, co mówisz? Martwa pszczoła. Dzięki. Znów żywa. Duke. Teraz ty tu rządzisz. Zwołaj psy, poradzisz sobie lepiej niż ja. Jak sobie życzysz? Mam własne życie. Nie tu jest moje miejsce. Co się stało? Tylko nie mów, że nic. To dość skomplikowane. Jeżeli cierpisz, pomogę ci. Lubię pomagać. Chcesz wiedzieć? Z tchórzyłem. Wrócą tu, a ja nie potrafię stawić im czoła. Wszyscy mi ufają. A ja nie potrafię nikogo obronić. Jesteś najlepszym, największym, najsilniejszym, najsilniejszym przywódcą. Troszczysz się o innych. Miła jesteś. Będzie mi brakowało, Bessie. Jeżeli tak musi być, to rozumiem. Ale musisz wiedzieć, że nawet jeżeli odejdziesz, Wierzę w ciebie. Odesz. Odesz. Spokojnie, o co chodzi? Porwali. Musimy. Chodź. Kojoty zabrały Etnę, Hanę i sześć, siedem innych. Nigdy nie przychodziły za dnia. Wiedziały, że będę czekał w nocy. Nabrały mnie. Co? Nic. Otis, porwały Maddy. Są silne. Kojoty. Są silne. Ciekaw jestem, co by zrobił ktoś silniejszy. Dopilnujesz wszystkiego? To dla mnie zaszczyt. Wrócę. Idę z tobą. Zostań. Nie możesz iść sam. Zabiją cię. może Możliwe. Miło, że postanowiły panie towarzyszyć nam przy stole. Dziękuję za cierpliwość. Zwykle jadamy po ciemku. Jesteście wspaniały. Uwielbiam drób. Zwłaszcza skórkę. Paskuda. Straszydło. Straszydła. Też muszą jeść. Zostawią. Biorę te. Ugotuję ją, a małą zjem na zakąskę. Bo jestem paskuda. Puść ją. Zebrało ci się na odwagę? Na początek odbiorę ci małą. A potem, kiedy będziesz się zbierał do kupy, zaprowadzę kury do domu. A w jakiż to sposób chcesz tego dokonać? Zabić go. «Wiem, co dobre jest. Wiem też, co jest złe. Choć na ciemne ścieżki wciąż wodzisz mnie, ja nie cofnę się». «Ai, <mulans> no». Wystarczy. Spójrzcie na tego bohatera. Zachciało ci się wizyt w mojej zagrodzie? To leż i patrz, jak zjadam twoje przyjaciółki. A to co? Silny broni się sam. Silniejszy broni innych. Może być zabawnie. Czuję zapach strachu. Mówiłem, że poczują. To one czują strach? Mam go pod dostatkiem. Trzymajcie się mnie, a nic wam nie będzie. Będę osłaniał wasze tłuste tyły. Normalne. Bobki z nerwów. To twoja armia? Może zechcesz się cofnąć? Nadchodzimy, a z nami kłopoty. Rozgrzej mnie. Bądź gniewny i dziki. Jesteś świnia. Do dzieła. Lezę do ucha. Mam w uchu mysz. Dodechy. Przepraszam, pomogę wam. Daj im w kość. Dla mam coś wyjątkowego. Uwielbiam go. Smakuje jak kurczak. Chodźcie tu, czteronogie kurczaczki. To ja, syn Bena. Żebym cię tu nie widział. Pip, ja bym spróbował metalowego. a potem powiedziałem, że trzeba go kijem. Sam słyszałem. Co za noc? Pokonaliśmy kojoty, Tak nauczył się piać, a wkrótce będzie nas więcej w zagrodzie. U Daisy się zaczęło. Będzie miała dziecko. Myślałeś, że będzie tak pęczniała bez końca? Nic jej nie jest? Wracamy. Nie wiem, czy zdążymy na piechotę. Nic jej nie będzie. Muszę tam być. Pamiętaj, że jestem damą. Kiedy jesteś ze mną, masz się nie oglądać na inne. Zadzwonimy do nich i powiemy, gdzie mają odebrać pojazdy. Co się dzieje? Myślę, że chyba... To już czas. martwiłam. O co? Wszystko załatwione. I jestem. Ja też jestem. Dobrze sobie radzisz. Oddychaj. Chyba ją boli. Co ty powiesz? Wybacz, jestem świnią. Jeszcze nic się nie stało. Poradzi sobie? A jak to utknie? W połowie? I będzie półtorej krowy? Ja tego nie powiedziałem. Powiedziałeś. Powiedziałem półtorej krowy? Nie mieszam się w to. Patrzcie. Piękny chłopak. Śmievabo. Jest perfekcyjny. Jak mu damy na imię? Może Ben? Ben. I think that's a Witaj Ben. Co tam? Wspłujesz na niego. Naradziliśmy się. Jeśli masz inne plany, i tak będziemy wdzięczni za to, co zrobiłeś. Ale jeżeli chciałbyś jeszcze trochę zostać... Powiem to. Dopóki potrafię dokopać w tej zagrodzie żadnemu zwierzęciu, nic się nie stanie. Ja, Nora Biddy, jestem istotą bardzo cenną i za taką będę się uważała. Zapomniałam odżywki? Scenariusz i reżyseria... Głoser hun Polska Michał Weszczyński, czytał Stanisław Olejniczak. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami... Babciu, to ja, kapturek! To ja, babcia! Oj, ale masz wielkie pazury, jakie wielkie uszyska, jakie ty masz wielkie ślepia! Co jest, będziemy tak siedzieć i glęcić o moich szczegółach anatomicznych? Wydawało ci się, że znasz tę historię? Nigdy nie bawiły mnie jakieś głupie robótki ręczne. Premiera telewizyjna Czerwony Kapturek. Prawdziwa historia za tydzień o 20.00. Daleko odnoszę. Odnoszę najdalej. Na państwa życzenie serial Daleko odnoszę wraca na antenę Polsatu. Premierowy odcinek już jutro o godzinie 19.30. Zapraszam serdecznie, Jerzy Kryszak.